Ewangelia Łukasza, rozdział 22 I przybliżało się święto prześników, które zowią wielkanocą. I szukali przedniejsi kapłani i nauczeni w piśmie, i Jakoby go zabili, ale się bali ludu. I wstąpił szatan w Judasza, którego zwano Iszkariotem, który był z liczby dwunastu.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 A rzeczcie gospodarzowi domu onego. Kazał ci powiedzieć nauczyciel. Gdzie jest gospoda, kiedy ja tu baranka z uczniami moimi? A on wam ukaże salę wielką usłaną, tamże nagotujcie. Wtedy odszedłszy znaleźli, jako im był powiedział, i nagotowali baranka. A gdy przyszła godzina, usiadł za stół, i dwanaście apostołów z nim. I rzekł do nich: Żądając, żądałem tego baranka i jeść z wami, pierwej niżbym cierpiał. Boć wam powiadam, że go więcej jeść nie będę, aż się wypełni w Królestwie Bożym. A wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: Weźmijcie to, a podzielcie między się.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 która się za was wylewa. Ale oto ręka tego, co mię wydaje ze mną, jest za stołem. Syn ci zaiste człowieczy idzie, tak jako jest postanowione, ale biada człowiekowi temu, który go wydaje. Wtedy się oni poczęli między sobą pytać o tym, kto by w z nich był, co by to czynić miał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 będzie jako ten, co służy. Bo któryż większy jest, ten, co siedzi, czyli ten, co służy? I zali nie ten, co siedzi, ale ja jest w pośrodku was, jako ten, co służy. A wy jesteście, którzyście wytrwali przy mnie w pokusach moich. I ja ci wam sporządzam, jako mi sporządził Ojciec mój Królestwo, abyście jedli i pili za stołem moim w Królestwie Moim i siedzieli na stolicach, sądząc dwanaście pokoleń izraelskich. I rzekł Pan, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił Was, aby Was odwiewał jako pszenicę, ale ja prosił za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja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 i zali wam, czego nie dostawało, a oni rzekli, niczego. Wtedy im rzekł, ale teraz, kto ma mieszek, niech go weźmie, także i tajstrę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją, a kupi go. Albowiem powiadam wam, iż się jeszcze musi to, co napisano wypełnić na mnie mianowicie.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 o co pytał, nie odpowiecie mi, ani mię wypuścicie. Od tego czasu będzie Syn człowieczy siedział na prawicy mocy Bożej. I rzekli wszyscy, tyś wtedy jest on Syn Boży? A on rzekł do nich, wypowiadacie, że ja jest. A oni rzekli, cóż jeszcze potrzebujemy świadectwa? wszakieśmy sami słyszeli z ust jego